Schumana, grali Jörg Widman, Tabea Zimmerman i Denis Warion. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie w Porze lunchu. Do usłyszenia. Karol Furtak. Chopin Osobisty Nasz program realizuje Michał Jakubik, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witam Państwa. Tydzień temu w Chopinie Osobistym słuchaliśmy razem interpretacji Magdy Taliafero. Dziś pozostaniemy jeszcze we Francji i proponuję nagrania kolejnej wybitnej artystki reprezentującej tę samą tradycję. To Yvonne Lefebvre. To przecież właśnie we Francji Fryderyk Chopin spędził większą część swojego życia i tam, ukształtował styl, który na trwałe odmienił sztukę pianistyczną. W paryskich salonach, na estradach i w kręgu swoich uczniów pozostawił nie tylko dzieła, lecz także sposób myślenia o dźwięku, o jego barwie, oddechu, swobodzie frazy i subtelności wyrazu. Po śmierci kompozytora ta tradycja była pielęgnowana i przekazywana dalej. Trafiła do kolejnych pokoleń pianistów, pedagogów, artystów, którzy widzieli w Chopinie mistrza poetyckiej narracji i najwyższej kultury brzmienia fortepianu. Yvonne Lefebvre należy właśnie do tej linii prowadzącej wprost od Chopina poprzez francuską szkołę pianistyczną XIX i XX wieku. To artystka o niezwykłej inteligencji muzycznej, silnej osobowości i wielkiej wyobraźni, także niezwykle pogodnej naturze i usposobieniu stała się jedną z najważniejszych spadkobierczyń tego dziedzictwa. Ale to nie wszystko. Zabrzmiał również interpretacje jej mistrzów i pedagogów. Alfreda Courtauld, poety fortepianu, Marguerite Long strażniczki elegancji i przejrzystości stylu oraz Lazara Leviego, pianisty, pedagoga o wyjątkowej kulturze dźwięku. Będzie o tym, jak we Francji rozumiano Chopina i jak jego muzyczna tradycja dojrzewała w kolejnych pokoleniach pianistów. Zaczniemy od interpretacji Alfreda Corteau, artysty, który dla wielu pozostaje jednym z najwybitniejszych interpretatorów muzyki Fryderyka Chopina. Za nami Bercez de Dezdur, op. 57 Fryderyka Chopina w interpretacji z 1957 roku Alfreda Corteau, artysty, który należał do najwybitniejszych kontynuatorów Chopinowskiej tradycji we Francji. Jeśli ktoś w XX wieku potrafił ukazać Chopina jako poeta ludzkiej duszy, był nim właśnie Alfred Corteau. Urodzony w 1877 roku, kształcił się w Paryżu, później zachwycał Europę jako pianista, pedagog i myśliciel muzyczny. Należał do najwybitniejszych interpretatorów Chopina, ale też Schumana i Debussy'ego. Jego nagrania do dziś budzą emocje, bywają technicznie nierówne, ale nikt nie odbierze im tego, co najważniejsze – prawdy wyrazu i niezwykłej siły emocjonalnej. Linia artystyczna Cortota prowadziła wprost od Chopina. Był uczniem Emila de Comba, jednego z pianistów kształconych przez samego Chopina. A później sam przekazywał tę tradycję kolejnym pokoleniom. Cortot uważał, że dźwięk powinien oddychać, fraza żyć własnym pulsem, a rytm mieć naturalność ludzkiej mowy. W jego Chopinie można usłyszeć i tęsknotę, wzruszenie, melancholię, swobodę improwizacji. Alfred Cortot wychował całe pokolenia pianistów. Jedną z jego najzdolniejszych uczennic była właśnie Yvonne Lefebure, która w 1912 roku, mając zaledwie 14 lat, zdobyła pierwszą nagrodę w Konserwatorium Paryskim w jego klasie. A później stała się jedną z najważniejszych postaci francuskiej pianistyki XX wieku. Cenioną artystką estradową, wybitną pedagog i strażniczką tradycji, którą przekazywała kolejnym pokoleniom pianistów. Ada F. Moll op. 52 Fryderyka Chopina w interpretacji Yvonne Lefebvre w nagraniu archiwalnym zarejestrowanym w 1972 roku u schyłku artystycznej drogi tej pianistki, kiedy jej gra była pozbawiona efektowności, skupiona natomiast na sensie frazy, narracji wewnętrznym świetle muzyki. To właśnie z tego późnego okresu pochodzi wiele jej najwybitniejszych interpretacji. W tej balladzie słychać cechy, które przytaczano najczęściej, mówiąc o Yvonne Lefebure. Swobodę, niezwykłą kulturę dźwięku, także spojrzenie artystki, która nie gra utworu, lecz go przeżywa i współtworzy na nowo. Yvonne Lefebure należała do pokolenia jeszcze bezpośrednio połączonego z wielką francuską tradycją pianistyczną, tradycją prowadzącą od uczniów Chopina przez Alfreda Corto aż do jej własnej sztuki interpretacji. Francuska wytwórnia Solstice odegrała dużą rolę w przypominaniu fonograficznego dziedzictwa Yvonne Lefebvre. W 2016 roku z okazji 30. rocznicy śmierci artystki wydała monumentalny 24-płytowy album dokumentujący jej nagrania zatytułowany Yvonne Lefebvre in Le Jean du Piano. Yvonne Lefebvre studiowała w konserwatorium paryskim u Maurisa Emanuela, także Charlesa Marie Widora, a do tego oczywiście u Alfreda Corteau, który, jak sama wspominała, miał największy wpływ na jej sztukę pianistyczną. Była również wybitnym pedagogiem. Do grona jej uczniów należeli m.in. Dino Lipatti, Samson François, także Emmanuel Aim. Wykładała w Ecole Normale de Musique w Paryżu, a później również w paryskim konserwatorium. W tym roku przypada 40. rocznica śmierci Yvonne Lefebure. A 10 lat przed śmiercią francuska pianistka była bohaterką słynnej audycji w Radiu France, radioskopii Jacques Chancela, który zacytował słowa Alfreda Cortot opisujące Yvonne Lefebure. Alfred Cortot a dit un powiedział kiedyś jeżeli muzyka ma żyć duchowością i inteligencją równie mocną jak emocją, wówczas Yvonne Lefebvre zajmuje miejsce wyjątkowe pośród najwybitniejszych interpretatorów naszych czasów. Mam jednak wrażenie, że trzeba uważać na nadmiar zaszczytów, na zbyt wiele hołdów, a przecież artysta potrzebuje otuchy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje towarzyszenia. Jestem gotowa się zarumienić. Dobrze, że to nie Przywołuje mi wspomnienie cudowe, Pan wspomnienie cudowne, że Cortot mógł a tak o mnie nie zapominajmy, że byłam jego uczennicą i znał mnie od kiedy miałam zaledwie 9 lat. Być może pozostała w nim pewna czułość dla tej małej dziewczynki, którą kiedyś byłam, a którą widział tak oddaną muzykę. Dlatego sądzę, że to jednak trochę za wiele. Zbyt wielkie słowa w stosunku do mnie. A jednak, pani Iwone Febure, są to słowa, które ważą szczególnie wiele. Zanotowałem trzy z nich. Duchowość, inteligencja, emocje. Jakże miałabym podpisać się pod takimi określeniami? To niemożliwe. Mówimy raczej o samej muzyce i wcale siebie tak nie widzę. Widzę wiele niedoskonałości. Widzę tylko, że muzyka jest moją pasją i że możemy Mam odrobinę rzemiosła, a nade wszystko trochę żarliwości. Ale duchowość, a mój drogi przyjacielu, to wszystko, czego pragnęłabym dosięgnąć. Muszę panu powiedzieć, że te trzy słowa były moim marzeniem, lecz nie sądzę, że do nich dorosła. Może jeszcze nie. Bądźmy więc skromni. Wyobraźmy sobie, że te słowa nie odnoszą się do Iwonne Febure, tylko do muzyki. Tak, to wolę duchowość? Oczywiście. Wie Pan, dla mnie życie bez duchowości jest niemożliwe. Nie można żyć wyłącznie w tym, co codzienne. Trzeba żyć także w tym, co ponadczasowe. Ale kiedy żyje się muzyką, kiedy obcuje się z Bachem, Beethovenem, Mozartem i Chopinem, staje się uwrót absolutu. Ona unosi nas tak wysoko, że naprawdę wychodzimy poza siebie. Dotykamy raju. Wierzący czy niewierzący, to bez znaczenia. To właśnie jest w życiu prawdziwe, to jest absolut. Za nami Barcarola Fisdur op. 60 w interpretacji Yvonne Lefebure. Nagranie, w którym odnajdujemy wszystko to, co francuska tradycja pianistyczna ceniła najwyżej. Śpiewność frazy, subtelność barwy i naturalny oddech rubata. U tej francuskiej pianistki Chopin pozostaje elegancki, swobodny, a zarazem głęboko ludzki. Taka sztuka nie rodzi się znikąd. Za Yvonne Lefebvre stoi całe pokolenie pianistów i pedagogów, którzy przejęli, rozwijali i przekazywali dalej paryską tradycję szopenowską. Jedną z najważniejszych postaci tego świata była Marguerite Long, pianistka, wybitna pedagog i wielka dama francuskiej kultury muzycznej. Znała osobiście Debisiego, Ravela, Forego, to ona, prawykonała koncert Giedur Rawela, a przez dziesięciolecia pozostawała jedną z centralnych postaci paryskiego konserwatorium. Jako pedagog ukształtowała całe pokolenia pianistów, przekazując ideał gry opartej na klarowności, stylu i dyscyplinie. Mazurek Wismol, op. 59 numer 3 Fryderyka Chopina w interpretacji Marguerite Long w nagraniu z 1930 roku, w którym słychać klarowność faktury, elegancję stylu i tę szczególną francuską dyscyplinę brzmienia. Marguerite Long była nie tylko wybitną pianistką, lecz przede wszystkim wybitnym pedagogiem francuskiej szkoły fortepianowej XX wieku. Przez jej klasę przeszły pokolenia artystów, a jej wpływ na kulturę pianistyczną Francji jest nie do przecenienia. Teraz proponuję interpretację kolejnego mazurka Fryderyka Chopina spadkobierczyni tej tradycji, Yvonne Lefebvre, artystki, która przejęła od Marguerite Long zamiłowanie do stylowej prostoty, klarowności i szlachetności brzmienia. Dla młodej Yvonne Lefebvre spotkanie z Marguerite Long miało znaczenie szczególne. To właśnie ona wcześniej rozpoznała jej talent i zachęciła rodziców przyszłej pianistki, by zadbali o jej solidne muzyczne wykształcenie. Mazurek Amol op. 17 numer 4 Fryderyka Chopina w późnej interpretacji Yvonne Lefebvre, nagraniu archiwalnym pełnym swobody, skupienia, wewnętrznej prostoty. W jej ujęciu ten mazurek staje się muzyką pamięci, dyskretną, zamyśloną, głęboko ludzką. A teraz ten sam utwór zabrzmi w interpretacji innego przedstawiciela francuskiej tradycji pianistycznej. Lazara Lewiego, który należał do grona pedagogów i artystów, z którymi związana była Yvonne Lefebure i od których czerpała inspirację jako młoda pianistka. Za nami dwa spojrzenia na ten sam utwór. Mazurek Amol, op. 17, numer 4, Fryderyka Chopina. Najpierw Yvonne Lefebvre w nagraniu z 1971 roku. Bardziej swobodna, nasycona wspomnieniami, osobistą refleksją. Następnie Lazar Levi, którego interpretacja z 1951 roku przyniosła może większą dyscyplinę, formy, przejrzystość narracji i charakterystyczną dla francuskiej szkoły elegancję. W pierwszej połowie XX wieku Lazar Lévy był jedną z czołowych postaci francuskiej szkoły fortepianu. Uczył w paryskim konserwatorium, koncertował w Europie, Japonii. Był ceniony za wyjątkową kulturę dźwięku, elegancję stylu, muzyczną inteligencję. Do grona jego uczniów należeli m.in. Clara Haskill, Monique Ass, a także John Cage. Pokazuje to niezwykłą rozpiętość jego artystycznego oddziaływania. Lazar Ville reprezentował tradycję, w której technika nigdy nie była celem samym w sobie, miała służyć naturalności frazy, swobodzie wypowiedzi i pięknu brzmienia. I tym śladem szła również oczywiście Yvonne Lefebvre. Dwie osobowości, dwa temperamenty, a zarazem wspólne źródło, tradycja, w której najważniejsze pozostają jasność dźwięku, kultura frazy i szacunek do szopenowskiego stylu. W tym roku mija 40. rocznica śmierci Yvonne Lefebvre, artystki, która stała się jedną z najważniejszych spadkobierczyń tej francuskiej szkoły pianistycznej. Pozostając przy interpretacjach tej pianistki, Proponuję teraz Chopina bardziej dramatycznego i wirtuozowskiego. Jego Scherzo bemol op. 31. Utwór pełen kontrastów gwałtownych napięć i lirycznych rozświetleń. co bemol op. 31 Fryderyka Chopina w interpretacji Yvonne Lefebvre. Słuchaliśmy nagrania z lat 60. z okresu pełnej dojrzałości tej francuskiej artystki, kiedy jej pianistyka łączyła już doświadczenie wielkiej tradycji francuskiej szkoły z całkowicie indywidualnym, rozpoznawalnym stylem. Yvonne Lefebvre zajmuje szczególne miejsce w historii pianistyki francuskiej XX wieku. Uczennica Alfreda Cortot, Marguerite Long, kontynuatorka wielkiej tradycji sięgającej epoki Debussy'ego Ravela, ceniona zarówno jako wybitna interpretatorka Chopina, Schumana, Mozarta czy muzyki francuskiej, jak i jako legendarna pedagog. Przez dziesięciolecia kształciła kolejne pokolenia pianistów, przekazując im ideał gry opartej na wolności oddechu, szlachetności brzmienia i intelektualnej niezależności. Te wartości nadzwyczaj dobrze zrozumiał i po swojemu twórczo rozwinął jeden z najwybitniejszych uczniów Yvonne Lefebvre, Samson François. Pianista olśniewający spontanicznością, fantazją i niepowtarzalnym temperamentem na zakończenie proponuję Walca Desdur opus 17, numer 3 Fryderyka Chopina w interpretacji Samsona François. I tak kończymy od Alfreda Cortot przez Marguerite Long, Lazara Leviego, po Yvonne Lefebvre i Samsona François. Piękny łuk w tradycji francuskiej pianistyki, niemal całe stulecie sztuki interpretacji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Tak, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Wersja ukraińska w dwójce. Posłuchajmy wiersza kojarzącego się z ostatnimi skutecznymi uderzeniami Ukraińców w głębi terytorium rosyjskiego. Przekład Anetykamińskiej czyta Andrzej Mastalesz. Łesyk Panasiuk do domu. Pewnego poranka obudziłem się jako bomba I leciałem na łeb, na szyję, do domu